Blisko folwarku, który był, dał Jakub Józefowi, synowi swemu. I była tam studnia Jakubowa, Przetoż będąc Jezus w drodze spracowany, Siedział tak na studni, a było około szóstej godziny. I przyszła niewiasta z Samaryi czerpać wodę, Której rzekł Jezus, daj mi pić, Bo uczniowie jego odeszli byli do miasto, aby nakupili żywności.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 Albowiem w tym prawdziwe jest ono przysłowie, że inszy jest, który sieje, a inszy, któryż nie. Jam was posłał rządź to około czegoście wy nie pracowali, insić pracowali, a wyście weszli w pracę ich. Tedy z miasta onego wiele Samarytanów uwierzyło weń dla powieści onej niewiasty, która świadczyła, że mi wszystko powiedział, comkolwiek czyniła.